Minęła ósma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Co najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowani przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prezes PiS mówi o pasożytnictwie i stawia ultimatum, albo o członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Dla Kremla to duży zastrzyk pieniędzy dla broniącej się Ukrainy cios. Stany Zjednoczone ponownie zawiesiły sankcje na rosyjską ropę. Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy pod lupą prokuratury regionalnej w Katowicach, a chodzi o giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Do śledczych zgłaszają się kolejni poszkodowani, którzy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Szacuje się, że mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Prezes giełdy twierdzi, że bitcoiny na koncie są, ale dostęp do nich ma jedynie były szef Sylwester Suszek. Mężczyzna zaginął kilka, kilka lat temu i nie wiadomo, czy wciąż żyje. Sama firma, jak mówił premier Donald Tusk, powstała w niejasnych okolicznościach. I mówię o informacji, jaką dysponują nasze służby. U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tak zwaną bratwą, czyli grupą jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że takich przypadków można byłoby uniknąć, gdyby nie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach.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 Paliwa lotniczego w Polsce nie brakuje, uspokaja minister energii Miłosz Motyka. To odpowiedź rządu na ostrzeżenie Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Instytucja alarmowała, że stan magazynowy w Europie wystarczy na 6 tygodni, jeśli cieśnina Ormus nie zostanie w pełni odblokowana. Sytuacja na zachodzie kontynentu jest gorsza niż u nas. Jeżeli chodzi o siatki połączeń, niektórych przewoźników one już są ograniczane. Już z niektórych destynacji, to jest fakt, to paliwo jest ograniczane. Więc tendencja jest w zakresie całej Europy dość niepokojąca. Cieśnina Ormus teoretycznie została odblokowana, ale na razie nie ma szczegółów dotyczących tego, ile statków już przepłynęło ten kluczowy dla transportu ropy przez myk. Polski rząd utrzymuje program CPN. W ten weekend cena za litr 95 piątki nie może przekroczyć 6 zł i 30 groszy, a oleju napędowego 7 zł i siedmiu groszy. W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Prezes partii zapowiada, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla osób, które angażują się w Stowarzyszenie Rozwój Plus. To inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Według Jarosława Kaczyńskiego jest ona sprzeczna ze statutem partii. Trzeba wybrać, i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. W inicjatywie założonej przez Mateusza Morawieckiego jest około 40 parlamentarzystów PiSUM. Członkowie stowarzyszenia odpowiadają, że planów nie zamierzają zmieniać, chcą być i w partii, i w nowej organizacji. To są aktualności jedynki. W nich decyzja Stanów Zjednoczonych w sprawie sankcji na rosyjską ropę. Amerykanie ponownie zawiesili obostrzenia. Chodzi o surowiec załadowany na statki do 17 kwietnia. Dla Kremla to dobra wiadomość, bo surowce energetyczne są głównym źródłem zasilania budżetu. Dla Ukrainy to kolejny cios.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 apelowała Ukraina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble. Ci wielcy artyści wystąpią o 17 podczas wyjątkowego widowiska Wiek Radia. Spektakl w studiu imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się równo 100 lat, od kiedy w Eter w Polsce popłynęły pierwsze słowa.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 Rafał Bał, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek za burtą tenisowego turnieju w Stuttgarcie. Polka przegrała w ćwiercinale z Rosjanką Mirą Andryjewą w trzech setach. Niemieckie zawody były pierwszym sprawdzianem w współpracy. Świątek z trenerem Francisco Rodzie. Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w Judo. Walcząca w kategorii 63 kg Angelika Szymańska w pojedynku o brąz w Tbilisi pokonała przez jej ponwłoszkę Carlo Avancato. W piłkarskiej Ekstraklasie rozegrano wczoraj dwa mecze. GKS Katowice pokonał Motor Lublin. 3-2, a Legia Warszawa wygrała 1-0 z Zagłębiem Lubin. Trener stołecznej drużyny Marek Papszon chwalił swoich podopiecznych. Bardzo ważne jest zwycięstwo i gratulacje dla piłkarzy, dla, dla sztabu, dla całej szatni, ale przede wszystkim dla naszych kibiców, bo ponieśli nas bardzo mocno i ten żywiołowy doping nas postawił na nogi, bo te pierwsze minuty mieliśmy bardzo trudne i trochę chaotyczne, źle weszliśmy w mecz i ten kwadrans taki na rozruch i, no i później to chyba były nasze najlepsze minuty w tej rundzie. To było wczoraj, a dziś niedaleko Warszawy ciekawe wydarzenie rekreacyjne, swoim charakterem wykraczające poza ramy sportu. O co chodzi? Wyjaśnia Witold Rocholski, dyrektor gminnego Ośrodka sportu i rekreacji w Mozach. Czwarte ekobieg za Wilca odbywa się na Stadionie w Mrozach. Biegniemy wzdłuż jedynej w Polsce czynnego torowiska tramwaju konnego, bo ten tramwaj konny cały czas tam działa. Pierwsze zmagania dzieci zaczynają się o godzinie 10, a bieg główny i główny spacer to godzina 11, a później trochę zabawy i loterii, spotkania się z leśnikami, którzy będą na miejscu i ekologami z tymi wszystkimi, którym zależy na dobrym klimacie, na dobrej ekologii i na tym, co by się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 Pogoda w dniu stulecia radiowej jedynki dopisze prawie w całym kraju trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu, tylko na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum, aż po 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.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 Reklama. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Grill gazowy, trzypalnikowy, 9 kW Grillmeister, aż 300 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł. Lidl, to się opłaca. Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 To jest radio. Autopromocja. W Dniu Urodzin otworzymy dla Państwa nasze drzwi. To będzie taka radiowa wycieczka, dźwiękowa wycieczka już po dziewiątej, a od samego rana są z nami znani i lubiani. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Zbigniew Zamachowski. Życzę jedynce tego, czym się zawsze cechowała, jakości, niezależnie od zawirowań politycznych, każdych, społecznych, ekonomicznych, żeby trzymała poziom, bo zawsze trzymała i myślę, że to są chyba najlepsze życzenia, które mam nadzieję się spełnią. Trzymamy poziom, trzymamy pion, chociaż teraz można będzie się trochę pogibać, bo od rana rozkręcamy naszą urodzinową imprezę flash What a Feeling w wolnej sobocie z jedynką your mind All alone I have cried Silent tears full of pride In a world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 Bo takie urodziny zdarzają się tylko raz na 100 lat. Dzień dobry, witam serdecznie, Marysowa. Sur. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam, nasze kochane radio. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez jedynki. Pozdrawiam, sto lat, razy dwa raczej. Radio program pierwszy to moje światełko, które u mnie kiedyś na ścianie wisiało i przez bardzo długie lata o wszystkich sprawach informowało. Bądź jak najdłużej, Krysia z Wejherowa. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego dla całej redakcji, dla wszystkich słuchaczy również z okazji stulecia radia, mojego ulubionego, ukochanego. Także grajcie nam do końca świata. Pozdrawiam Jacek Spółkę. Od rana płyną do nas życzenia z okazji stulecia jedynki, a punktualnie o 17, czyli w godzinie, w której to wszystko się zaczęło. 100 lat później popłyną dźwięki wyjątkowego koncertu Wiek Radia. Wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski, Orkiestra Polskiego Radia pod przewodnictwem Łukasza Luka Rostkowskiego. Rozmowa z Lukiem już za kilkanaście minut. Nasze studio odwiedzi też prezes Polskiego Radia Paweł Majcher, a to wyjątkowa urodzina. Rodzinowa wolna sobota z jedynką. Urodziny jedynki. Stulecie polskiego radia. You and I in a little toyshop Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. To one by one they were gone. Back at base, box in the software flash the message. Something's out, Something's out there floating in the summer sky. Ninety nine. Piosenka ma tytuł Noin und Noincich Luftballons, ale w różnych językach także płyną do nas życzenia na stulecie jedynki. Felicidades al primer programa de la Radio Nacional Polaka. Cieska telewizja serdecznie gratuluje polskiemu ke stuletum jego egzystencji, a przejęło dalszych inspiratywnych lat. François Xavier Szemczak de France Music pour le Grup Radio France.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 To życzenia, które na nasz jubileusz przysłali nam nasi przyjaciele. zrzeszeni w Europejskiej Unii Nadawców Publicznych i tych życzeń będzie dzisiaj jeszcze więcej. No a z okazji naszych urodzin dziś zapraszamy Państwa na taką radiową wycieczkę na nasze jedynkowe piętro w naszej siedzibie przy Alei Niepodległości w, w Warszawie. No i proszę wybaczyć, że nie posprzątaliśmy na te urodziny, bo w, w redakcjach no, na co dzień można znaleźć bardzo różne artefakty, Ciekawe, co Anna Zakrzewska teraz znajdzie w kolejnych radiowych pokojach. Przechodzimy teraz wzdłuż zachodniego skrzydła, skręcamy w prawo i tu jest redakcja Czterech Pór Roku. Dzień dobry. Kogo dzisiaj tutaj mamy? Sława. Dzień dobry. Wydawca na posterunku. W tej chwili rzeczywiście szykuję audycję kolejną i właśnie sprawdzam, bo jeszcze nie mam wszystkich gości. Redakcja Czterech Pór Roku to chyba najbardziej kolorowa i nie wiem jak to nazwać, gadżeciarska. Redakcja... Zabałaganiona. Ja chciałam być bardziej dyplomatką. Tak, to prawda. Rzeczywiście tu u nas jest bardzo kolorowo. Tutaj to widzisz, oj, jeszcze stoją kartki z Wielkanocy, jeszcze nie usunęłam. Które... Z tego roku? Z tego roku, tak, który dostałam od słuchaczy, zawsze robimy taką wystawkę. Tutaj mamy bardzo dużo rzeczy związanych z przesyłkami od słuchaczy w trakcie lata z radiem. Tutaj mamy mikrofony, też nasze nagrody. Bardzo dużo książek. Cały stół zawalony książkami i powiem ci więcej. Tam w tej szafie, to ja też mam pełną szafę książek. A zajrzymy? Zobaczymy co jest w tej tajemniczej szafie? Dobra, to zobacz. O! Uwaga, żeby książki nie wyleciały. Uwaga. Trzymamy. Trzymamy. O, popatrz. Uch! O! No i wykrakałyśmy <laughs> spadł, od razu powiem proszę bardzo, polska muzea potrzebuje sprawdzić jakąś wiarygodną informację mieć i wtedy rzeczywiście się sięgam, w dzisiejszym sięgam do tego. Tak. No, także fajnie się tutaj w redakcji żyje, a za przepierzeniem jest nasza młoda część redakcji. Tutaj zbiórko Maćka Waleckiego, a tutaj Patryka Którzy chyba w terenie są teraz. No to tobie też nie przeszkadzam w przygotowywaniu kolejnego programu, dobrej pracy. I kolejnych stu lat. I kolejnych stulat lat. I tobie, i radiu. Do zobaczenia. Hej. A teraz przechodzimy do lewego skrzydła. To tutaj wzdłuż korytarza znajdują się tak zwane self -y, czyli miejsca, w których reporterzy nagrywają różne rzeczy. W jednym z nich widzę, że pali się czerwona... A, nie, właśnie zgasła. Zobaczymy, kto tam jest. Jest Iza, nasza reporterka. Spróbujemy wejść. No można. Cześć, przeszkadzam? Nie, nie przeszkadzasz. Przygotowuję właśnie materiał. Na jaki temat? E, dzisiaj o delfinach. Do czego służą te suwaczki, które tutaj są? Suwaczki służą do ustawiania poziomu dźwięku. Tutaj na przykład jak przesuwamy ten suwak, zaświeciła się czerwona lampka i włącza się mikrofon naszego gościa. Mogę tutaj podsłuchać z boku? Możesz oczywiście. Ta kampania ma jeden jasno określony cel. Powiedzieć zdecydowane nie delfinarium. Może jeszcze raz? Ta kampania ma jeden jasno określony cel – powiedzieć zdecydowane nie delfinariom. Dzięki Iza, w takim razie nie przeszkadzam Ci w dalszej pracy. Miłego dnia. Tobie też miłej pracy. A nieopodal redakcji Czterech pół Roku znajduje się redakcja muzyczna. Zobaczymy, czy zastaniemy jej szefa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest szef? Jest, ale nie wiem, czy nie jest zajęty, bo czegoś tam słucha. No to spróbujemy wejść. Trzeba. Bardzo proszę. Dzień dobry, można? Dzień dobry, proszę. Od razu słychać, że to redakcja muzyczna. Ma nam na głośnikach. To w tym miejscu zapadają decyzje, jaka muzyka pojawia się na antenie jedynki. No tak, to jest słynny pokój 132. Tutaj buduje tą naszą bazę muzyczną, tutaj decyduje, co zabrzmi o poranku, co zabrzmi po południu. Oczywiście dzieje się to automatycznie, dużo szybciej, ale nie zastąpi nic maszyny, więc zawsze po tym, jak nam maszyna wypluje, to jednak my musimy sprawdzić, czy rzeczywiście ta selekcja została dobrze zrobiona. To nie przeszkadzam w takim razie w układaniu tej playlisty dobrej pracy, samych dobrych decyzji. Bardzo dziękuję. To co, może Małgośka na koniec i to w tej nowoczesnej wersji. No to puszczamy. Do usłyszenia. Dobrze, Abzy na Saskiej Kampie zakwitną już za chwilę, natomiast dzisiaj wyjątkowa muzyka i wyjątkowe dźwięki zabrzmią podczas urodzinowego koncertu Wiek Radia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. O tę dźwiękową oprawę naszych urodzin zadbał Łukasz Luk Rostkowski. Przede wszystkim życzę możliwości przekazywania jak najlepszych informacji i tworzenia jak najlepszej aury. Ta druga strona to jest coś, do czego miałem zawsze też przyłożyć rękę, więc cieszę się, że, że ta oprawa pracuje i że, że gra i że, że ta muzyka idzie w Polskę i że ludziom, mam nadzieję, właśnie przynosi jakieś ukojenie i dobre emocje, bo, bo tego życzę. Dobrych informacji i jak najlepszych emocji. Bo rzeczywiście nowa oprawa Luka towarzyszy nam od ubiegłego roku na naszej antenie, a dziś Luk poprowadzi Orkiestrę Polskiego Radia podczas tego wyjątkowego urodzinowego koncertu. Za chwilę... Rozmowa z artystą. Tak musi być! Lepiej się przyznać! 28 minut po ósmej, a z Lukiem, który dziś o 17 poprowadzi orkiestrę Polskiego Radia podczas wyjątkowego koncertu Wiek Radia, rozmawia szef muzyczny radiowej jedynki Marcin Kusy. 18 kwietnia, a zatem dokładnie setne urodziny radiowej jedynki, a skoro urodziny, to także goście, znakomicie Łukasz Rostkowski, a właściwie Lukę, Luce. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, w tym ważnym dniu to wielki zaszczyt być w radio w tak e, niezwykły dzień. W tym, się państwu. w tym radiu u nas bywasz bardzo często już od, od ponad roku pewnie. Taka nasza relacja, oczywiście, że wprost biznesowa, ale też artystyczna, ale z drugiej strony cieszy mnie to, jakoś spodobało mi się, co powiedziałeś na korytarzu idąc tutaj do studia, że ta łączność nasza no nie jest taka sucha, to jest taka przyczepność zdecydowanie bardziej, bardziej mocna, namacalna, że nie traktujesz tego radia jako coś takiego, co, co odhaczasz kolejnym nie, przedsięwzięciem. Nie, no absolutnie, jakby właśnie rozmawialiśmy o tym, że tych, tych jakichś propozycji, zaproszeń do projektów mm. jest sporo i różnych y, rocznic i, i dni, i stuleci, dziesięcioleci no i po prostu wiele z nich odmawiamy po prostu, bo nie jesteśmy w stanie tego w zrobić wszystkiego i też nie zawsze to czujemy a jak nie czujemy, to też szczerze nie, nie, nie wchodzimy w takie rzeczy a, ale radio właśnie, no to było coś w i rzeczywiście za chwileczkę jeszcze, bo po, na po postulecie Polskiego Radia miałem jakąś tam jedną propozycję taką, ale właśnie już jej nie przyjąłem, bo jakby czułem też się taki mm, wyczerpany tym, co zrobiliśmy razem, ale właśnie ta nasza relacja w aspekcie projektu 3989 Zrozumieć Polskę i różnego też doceniania mojej twórczości przez radio często i nagród, i od, od biserów dawnych jeszcze, Radia tak. Bis, to jest po prostu wieloletnia relacja, ale właśnie też i, i, i faktycznie na przykład właśnie czwórka Polskie Radio, czyli też jednak zawsze w pewnych pro, programach znajdowała się moja muzyka i to, i to Polskie Radio było tym radiem, które odważało się tą moją muzykę grać, więc ja jestem za to bardzo wdzięczny. Luk, zapraszamy na dzisiejszy koncert. Nie powiem, że premierę, chociaż no, zaraz powiesz, że te widowiska, te koncerty, ten wrześniowy i ten dzisiejszy w sali imienia Witolda Lutosławskiego, one delikatnie się będą różniły. Mhm. Natomiast no, wracamy do tej sytuacji z września. Sprawy dla nas niezwykłej, epickiej. I ty jak wszedłeś do tego radia, to wszedłeś tutaj po to, żeby zaczerpnąć trochę z, tych naszych, z tego naszego bogactwa, tak. dodać do tego twojego talentu, no i plus skorzystać z talentu innych, między innymi wokalistów. Ale tak sobie myślę, że musiałeś połapać no, wiele tych linek, że tak powiem, i to wszystko zawiązać na jeden supełek. To jak to rozpisałeś i jaki był pomysł? przypomni? To rzeczywiście było duże wyzwanie stanąć przed, przed takim wielkim okresem tak wielkiej instytucji, tak istotnej instytucji, która do, do, do, dotrzymywała nam towarzystwa w pięknych i w trudnych i w dobrych i w złych chwilach przez sto lat naszej historii, więc absolutnie epicki, potężny temat. Takie tematy też, nie ukrywam, bardzo lubię. Lubię się mierzyć z takimi wyzwaniami. Może to jest dobre dla mojego ADHD, który po prostu może przerabiać nagle ogromne ilości danych. Mm. Posłużyliśmy się konceptem, który właściwie razem stworzyliśmy, bo to właściwie 3.989 zrozumieć Polskę w 2009 roku. To było stworzenie nowego rodzaju gatunku muzyki trochę, muzyki dokumentalnej, tak, miksującej emocje, muzykę, ale właśnie z archiwami, które wskreczowaliśmy wtedy już. No teraz to rozbudowaliśmy. Oczywiście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 Bo to było bardzo ważne, żeby to tak naprawdę radio mówiło w tym koncercie. No i to oczywiście mogą zrobić właśnie dj -e, dzięki tych technologii. Łączyliśmy też wypowiedzi scratchowane z wizualizacjami na żywo. Używaliśmy też tych najnowszych technologii, gdzie ożywialiśmy po prostu Piłsudskiego i wiele innych postaci, które nagle mówiły dosłownie te słowa, e, tak zwany lip-sync, czyli, czyli synchronizacja tekstów, które nam mieliśmy, ale nie mieliśmy tego wideo i nagle to się też stało możliwe. No, budowaliśmy to wszystko komiksowym takim klimatem współczesnym, minimalistycznym, ale też uniwersalnym i ponadczasowym, no bo też chodziło o to, że właśnie jesteśmy, chcielibyśmy być ponadczasem, więc szukaliśmy bardzo długo też tej estetyki, jaka mogłaby temu mm, towarzyszyć. No i nie ukrywam, że też coś, co mnie zaskoczyło, ale w sumie było trudne, ale też bardzo to doceniam, to to, że w ogóle strasznie dużo osób się zaangażowało, z radia w to też, żeby to było widać, że to jest piękne, bo muszę wam powiedzieć, że to oczywiście było trudne, bo, dzięki, bo przez to było więcej jakiegoś wspierania się, szukania i tak dalej, ale z drugiej strony to jest właśnie niesamowite, że, że radio to jest instytucja zajawkowiczów, tutaj są ludzie, którzy naprawdę, to nie jest tak, że oni mówią, luk, zrób to i w ogóle mają zupełnie, e, o jest im to obojętne, jakby nie, właśnie ta nieobojętność wszystkim była, zależy, tak? wszystkim zależy, tu wszyscy kochają radio, to jest, jest, jest instytucja, która, która ma duszę i ma, ma miłośników, więc mimo, że było dużo właśnie takich, nawet czasami już bardzo intensywnych dyskusji, no to ja to, to ja to cenię. Ja to uważam, że to było mądre ja też nigdy nie byłem w tym projekcie taką osobą, która forsowała, nie, tak ma być. Tylko starałem się zawsze okazywać szacunek, bo wiedziałem, jak wiele rzeczy nie wiem. No bo właśnie to jest też to, że tutaj ludzie znają archiwa, znają historię lepiej niż ja. I, i tutaj bardzo duży też właśnie ukłon w stronę, w stronę całej ekipy, w stronę Małgosi, w stronę Andrzeja Mietkowskiego. Cała ekipa tutaj się bardzo angażowała. Sam, sam dyrektor, nawet Paweł Majch Także no to pokazuje, że, że tutaj ludziom zależy i to mi się bardzo podobało. Kto wystąpi dzisiaj o 17 w tak zwanym naszym Lutosie, mówiąc kolokwialnie? No w Lutosie mamy tak zwane, do, nazwałem to ostatnio trochę dobra narodowe, no bo, bo Krystyna Prońko, e, Paktofonika, e, Ania Rusowicz, Natalia Kukulska, e, Krzysztof Cugowski. Także taki zestaw, no też długo zastanawialiśmy się, kogo zaprosić, jak to zbudować e, i to było dla nas jakimś takim elementem, chcieliśmy, żeby była ta energia osób Związanych mocno z Polskim Radiem, od strony piosenek, ale i rodzinnej, i właśnie e, głosów, i kultowości, i czegoś wniesienia, czegoś świeżego. To dla nas było bardzo istotne. Do tego mamy właśnie orkiestry DJ-ów z Rebel Bubble, e, orkiestra i, i, i muzyków e, na, naszej orkiestry oraz orkiestry e, Polskiego Radia w Warszawie. Także, ale też pod kątem przede wszystkim tych archiwów, bo to trzeba powiedzieć, że tutaj są soliści, ale tutaj mamy m, występującego Kennedy'ego, e, prostu Wałęsa, tak ale wiemy, i Cyrankiewicz i Gomułkę, tak. mm. bo to też jest po prostu część tego, co przyszliśmy w tej historii. Proszę słuchać koncertu dzisiaj, punktualnie o 17.00, radiowa jedynka, urodzinowy koncert w roli głównej Luke, ale też Orkiestra Polskiego Radia, Orkiestra DJ-ów, fantastyczni artyści. Proszę być z nami. Luke, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Rozmawiał Marcin Kusy, a to wszystko dzisiaj w najlepszej jakości, w najlepszych ścianach studia imienia Witolda Lutosławskiego. Punktualnie o 17.00. A w wolnej sobocie z jedynką Luke i Sarsa Gutek i DJ Filip. X. najlepsze przede mną albo w końcu po stu latach najlepsze też przed nami Całe tylko zmiany w komplikacjach to, to życie ma czarny każdy tu statek w życiu, co nie płatek Sportu naszych matek Po nieznane lądy, bradę Użyłam ją, maszty z wichry, strzempią i Krawędź, każdy swoim gratem Płynie po swój szczęścia pakiet Gdy lucek ten beat, machaj głową jak mapet. Wszyscy gramy w jednym filmie po dla twych latek Jako dodatek z napis opisu każdej inną mapę Dostał nie ma biletów Razem lecimy na kapę Gramy rady, klewe niech zalicza sobie kwiatek Latem palet, dostających z Januszowych Klapek, za ten drewno wiary na wypadek Bólu przy pokonywaniu przełomowy kładek Czy mam kawior i szampana, czy suchy opłatek Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd No swoje myśli na mych marzy i mapę Słowami zaklinam świat, to pewne jak podatek Przed Czasem od nowa szansa mam nie jedną. wiara i na mnie butelki znajdzie suchet niewną Pozytywne słowa, nawet kiedy ciemną, Powiedz to głośno, najlepsze przede mną, Prosta nauka, co ma moc tajemną. Odnajdziesz bala, jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa, nawet kiedy ciemno. powiedz to głośno, najlepsze przede mną Czasem trzeba żyć od ma szansa mam nie i na mnie Zdjęcia są chętne. Pozytywne słowa, nawet kiedyś jest niemożliwe. Powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Gdy ludzie bawią się na układy, jak ten winyl, mocna jest niemożliwa. Pozytywne słowa, powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia.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 na prońko nie tylko od czasu do czasu, ale dziś także wyjątkowo na naszym urodzinowym koncercie o 17 w studiu imienia Witolda Lutosłowskiego. A w naszym jedynkowym studiu z okazji ostatnich urodzin jedynki prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też się e... bardzo cieszę, że jestem w radiowej jedynce. Panie prezesie, <śmiech> pozwoli pan jednak, że na początek naszej rozmowy oddam głos osobom najważniejszym w radiu. Dokładnie pamiętam. Jakie utwory, kto prowadził audycje w chwilach dla mnie ważnych, jak narodziny syna, czy obrona pracy magisterskiej, dokładnie pamiętam. Jedyneczce, aby uszczęśliwiała dalej przez kolejne 100 lat ludzi na całym świecie. Uczycie, pocieszacie i dajecie dużego kopa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Z całym szacunkiem dla pana prezesa oczywiście, ale te najważniejsze osoby w radiu to nasi słuchacze i nasze słuchaczki. Bezapelacyjnie, bezapelacyjnie są najważniejsi. Wszystko to, co robimy tak naprawdę to jest dla, dla naszych słuchaczy, ale trzeba pamiętać o tym też, że, że praca w radiu to nie jest taka, taka normalna praca. Wszyscy jesteśmy słuchaczami radia, wszyscy kochamy radio i, i to jest takie... No coś magnetycznego w radiu jest jednak, że, że się dzień rozpoczyna od radia. A pan i... słucha radia z przymusu czy z przyjemności? <grym> Nie, ja jestem. <grym> ja, ja, ja, ja zacząłem pracować w połowie lat 90. <grym> w radiu, i to było zawsze dla mnie takie. No, zawsze marzyłem o tym, żeby pracować w radiu, żeby, e, żeby tworzyć radio, i, i, i zawsze słuchałem radio. I, i ja, pamięta, ja jestem z tych czasów, że ja nagrywałem jeszcze audycję na magnetową. Mm -hmm. To były takie czasy. E, a teraz się wszystko zmieniło i nic nie trzeba nagrywać, tylko wszystko jest dostępne w, w, na różnych polach, tam gdzie jesteśmy. Także myślę, że to radio jest... No, ma coś w sobie takiego m, emocjonującego, co powoduje, że e, no, że trzeba kochać, e, żeby tu pracować. Trzeba kochać radio, żeby e, pracować w polskim radiu. A co w jedynce kocha pan na najbardziej? No ja... E, no, trudno jest mi sobie wyobrazić początek dnia bez sygnału dnia. I to rzeczywiście było bardzo, bardzo od bardzo, bardzo dawna. Mam takie osobiste też wspomnienie, ponieważ na, na przełomie, tam lata 90., 2000., jak pracowałem we Wrocławiu, to byłem takim korespondentem z Wrocławia dla, dla Sygnałów dnia, i to było mhm. dla mnie no, strasznie ekscytujące. Strasznie nie mogłem spać, bo bardzo mocno przeżywałem te, te wejścia. Pierwsze wejście było 6.15, drugie wejście było 7.30. To były wejścia również ze słuchaczami, tak? Bo ja w ciągu tej godziny odbierało się telefony od, od słuchaczy i, i później się relacjonowało o tych tematach, które no, oni, oni mówili. Coś w tym jest. Więc... Rzeczywiście, bo ja też pamiętam <śmiech> swoje <śmiech> pierwsze prowadzenie na przykład sygnałów dnia. To są rzeczywiście takie, takie momenty i takie tak. punkty, które na tej swojej radiowej liście każdy dziennikarz z przyjemnością odhaczy. Panie Prezesie, ale chciałbym jeszcze do słuchaczy wrócić, od których zacząłem, no bo mamy taki prezent na te urodziny, że tych słuchaczy jest coraz więcej. Zajrzałem do najnowszych badań słuchalności Radia w Polsce, Radio radiotrag no i wyniki tego badania za pierwszy kwartał pokazują największy wzrost słuchalności w, wśród stacji radiowych właśnie u nas, Tak, rzeczywiście, bardzo wysoki wzrost słuchalności programu Pierwszego Polskiego Radia. Ponad to jeden, bardzo punkt, cieszy, procentowy. To ponad jeden punkt, punkt procentowy. Tych słuchaczy jest e, coraz więcej. Ja też zdradzę, ponieważ też mm, no, prowadzimy dużo różnych badań dotyczących radia i, i przeprowadziliśmy również badania dotyczące podcastów. Ostatnio i, I ten spektakularny sukces Heweliusza i Romka Czyjarka yy, yy, spowodował, że bardzo dużo osób też no, nowych yy, wróciło mm -hmm. do Jedynki. Zobaczyło, że, że w polskim radiu, że w Jedynce tworzy się bardzo atrakcyjne treści, które są emitowana nie tylko w radiu, ale również na różnych platformach streamingowych i dzięki temu y, słuchaczy jest y, myślę coraz y, więcej. To wskazują też badania, że no, jeśli chodzi o, mówię o tym he, he, he, na przykładzie Heweliusza, jedna trzecia Polaków spotkała się z tym, tym tym, że, że Hewel, z tym tytułem, że Heweliusz, podcast o Heweliuszu powstał w polskim radiu. I, to jest, I znaczna myślę... część tych, tych osób również wróciła do anteny, bo oni to deklarują w tych badaniach. Także mm. widzę, że to, że to, to jest ten, ten pomysł na, na nowe radio, które robimy, żeby dostarczyć naszym słuchaczom w miejscach tam, gdzie oni są, naszych audycji. I dzięki temu zyskujemy ich, ponieważ no bo radio też jest szybkim, towarzyszącym medium. No Trudno sobie wyobrazić poranka bez sygnału dnia, jak powiedziałem. Ja, ja zawsze tak, tak, tak, tak, tak, tak miałem. Ale rzeczywiście no poranek hmm. jest takim czasem, kiedy ktoś wsiada do samochodu, no musi wysiąść o określonej godzinie, żeby zdążyć do pracy. Podcasty no oczywiście, jak, razie... jak się wsiada do samochodu, to od czego się zaczyna? Od wrzucania jeden... jedynki, jak przypomina Andrzej, rysuje. Ale tak. rzeczywiście podcasty dają nam nam, stulatkom, stulatce naszej jedynce, tę nową energię, nową, świetną formę, w którą, z którą wchodzimy w ten kolejny wiek. Absolutnie nowa forma i też mamy to, czego nie mają inni. Mamy przepasne, wielkie archiwa, mo, które możemy wykorzystywać i możemy opowiadać te historię na nowo. W nowej, atrakcyjnej formie atrakcyjnej dla słuchaczy. Ale Panie Prezesie, może Ci bardziej tradycyjni trochę się martwią, jak słyszą, że radio się rozwija, idzie w kierunku nowoczesności, pod Kasty i tak dalej, ale przecież my y, przez te 100 lat pokazaliśmy, że pięknie można łączyć tradycję z nowoczesnością. Tak... Czy może pan obiecać tym tradycyjnym słuchaczom, że dalej tak będzie? To jest oczywiście uzupełnienie. Przecież to nie jest tak, że, że radio linearne jest i będzie i jest w świetnej formie i będzie jeszcze lepszej formie nic się tutaj nie zmieni. I czego Natomiast rzeczywiście młodsi ludzie. No, oni nie chcą, wolą takie formy podcastowe i my musimy po prostu im te formy zapewnić, zapewnić. A oni przyjdą również do radia linearnego. A czego życzyć nam na te kolejne 100 lat? No, słuchaczy, słuchaczy, słuchaczy i, i tego, żebyśmy byli medium wiarygodnym, walczącym z fake newsami, dezinformacją, żebyśmy nie mówili ludziom, jak mają żyć, co mają myśleć, tylko żebyśmy byli inspirujący. I, i, I żeby jak najwięcej Nas wszystkich było przy Życzę u z Polskiego Radia Paweł Majcher, pięknie dziękuję za wizytę W studiu, no i świętujemy też dzisiaj po południu Dziękuję o bardzo O 17 Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Wyjątkowy urodzinowy dzień wymaga wyjątkowej oprawy na antenie i tak będzie przez cały dzień. Po dziewiątej wyjątkowe, i jedyne takie miejsce, no i wyjątkowy duet też, ale tych wyjątkowych I jak chciałem powiedzieć, na, że ja Pana pamiętam, z prawego wierchu. A ja Pana <laughs> widziałem tak, rzeczywiście tak, chyba zimą. Tak, tak, tak <laughs> daleko, było. daleko. Roman Jarek. dzień dobry i Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry. A my z pod na rower się widzieliśmy. To tak, tak mogło, mogło być. Panowie, no, jedyne takie miejsce dziś może być tylko jedyne bo radio jest jedyne i wyjątkowe i będziemy je pokazywać na dwa sposoby, bo nawet zwróć uwagę, jak tutaj przyszliśmy do studia. Co ja zabrałem ze sobą? Taką podkładkę i wypisałem sobie na kartce, co jest najważniejsze. Mm. Co Patryk zabrał ze sobą? Ekran i na ekranie elektronicznym Ale wszystko też, jasne, bo też tam wszystko bo Tutaj można bardzo napisane. łatwo zmienić, a tam trzeba kreślić. Patryk, Patryku, gdzie nas y, do końca zabierzesz, nasz słuchaczy? A dziś zabierzemy państwa do radia, po prostu. Może to brzmi banalnie, ale nie będzie to banalna audycja, bynajmniej, bo to jest taki zawód, gdzie my cały czas staramy się się być na bieżąco i cały czas się uczymy. Mam dla państwa kilka smaczków zakulisowych. Między innymi można będzie usłyszeć moją lekcję z interpretacji tekstu. Ty czy masz? Pytyk czy masz, czy nie masz nagrane? Tego chyba nie mam, Ćwiczenia ale... Ćwiczenia paszczą. To będziemy na żywo tak. ćwiczyć. Panowie, to wy ćwiczcie, bo po dziewiątej zabieracie słuchaczy na te wyjątkowe A ja was do wozu transmisyjnego zabiorę i wytłumaczę po inżyniersku, o co chodzi. Będzie ton testowy. A potem będzie tak mocno buczało i piszczało. I to wszystko Zaprasza. już po dziewiątej. Roman Jarek i Patryk Betliński. Jedynka. Polskie Radio. A to był wielki zaszczyt być w ten urodzinowy poranek razem z Państwem. To jest wielki zaszczyt, że Państwo są z nami. I niech to będzie dla nas wszystkich urodzinowy dobry dzień. Wszystkiego dobrego dla naszej Jedynki. Patryk Michalski. Pięknie dziękuję. Let's need you.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 Diety Walerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Walerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzelamic wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszyk nie wspierał utrzymanie zdrowego snu. A Te meble ogrodowe to nowe? A nowe, nowe! A ta altana? Też nowa. A ten nowy grill to nowy? No nowy! Marzysz o czymś nowym. Odwiedź naszą placówkę, wejdź na pocztowy.pl lub zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.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 Przed mikrofonem Jakub Domaracki zapraszam. Poważny wypadek na Krajowej 46 w województwie opolskim pomiędzy Nysą a Kłockiem, niedaleko miejscowości Ścibusz na kilometrze 37. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a to w związku z wypadkiem auta osobowego i motocyklisty. Dodatkowo doszło tam do pożaru jednego z pojazdów. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi przez odmuchów i paczków. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 72 w Wielkopolsce, niedaleko miejscowości Żuki. To pomiędzy Turkiem a Uniejowem. Na kilometrze 34 obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz autostrada A1 i wieści od Państwa. Słuchamy. Dzień dobry, wypadek jest prawy pas zajęty w kierunku Tęstochowy, między Łodzią y, z jazdem 911, Łódź y, a częstochową. Tutaj na 337 km prawy pas zajęty, nawet półtorej pasa wypadek, gdy bus uderzył ciężarówkę a do zdarzenia dokładnie doszło pomiędzy węzłami Tuszyn a Piotrków Trybunalski Zachód, oczywiście w województwie łódzkim. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Katowic, a chodzi o okolice miejscowości Monkoszyn. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj coraz więcej spowolnień, chociażby na południu tego województwa, na podhalańskim odcinku Zakopianki, także na drodze krajowej numer 49, przed Nowentarkiem od strony Białki Tatrzańskiej oraz na drodze krajowej numer 28, w pobliżu szumszany dolnej, limanowej i pomiędzy Nowym Sączem, a grybowym. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.